Przeformułowania, przemyślenia własnej w kariery. To jest rzeczywiście finał pewnego nie, okresu, prawda? No, Andrzej Wajda prawie ma 50, mm -hmm. rocznik 27, ma dom. Ma dworek pod Warszawą, ma trzecią żonę Beatę Tyszkiewicz, z którą związał się w 67 roku. Ma sukcesy, ma córkę. ma córkę, właśnie urodziła mu się córka, ma nagrodę w Cannes, jest jednym z największych reżyserów w Polsce, pomimo oczywiście systemu komunistycznego, pomimo no PRL-u i cenzury. tak, <śmiech> tak, Świetnie sobie radzi. Oczywiście są takie projekty, które no, nie, nie są zatwierdzane przez władzę, zżyma się na to, ale idzie cały czas do przodu. Właśnie ten film, Wszystko na sprzedaż, jest tutaj I nagle, i na, takim i wyjątkiem aż tu w jego karierze. Tak, tak, tak. No, ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, gdyby do biografii Andrzeja Wajdy przyłożyć taką regułę dramaturgiczną, która mówi, że o bohaterze trzeba opowiadać w momencie kryzysu, w momencie, kiedy świat usuwa mu się spod nóg, kiedy nagle musi improwizować, wyjść ze swojej strefy komfortu i itd. To, czy w biografii Wajdy są epizody, które by temu odpowiadały. Ja mam wrażenie, że są dwa takie epizody, co być może oznacza, że o Wajdzie można zrobić dwa tego rodzaju filmy dokumentalne. Jeden film, no Wajda... Wiadomo, że miał nosa, więc zrobił go sam sobie właśnie, to jest wszystko na sprzedaż. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście... No właśnie, bo mówimy, że to jest film o Cybulskim, a tak naprawdę to jest film o Andrzeju Wajdzie. Tak, ja, ja mam wrażenie, że dużo więcej dowiaduję się z tego filmu o Wajdzie, o jego wątpliwościach o jego frustracjach, o jego kryzysie związanym ze śmiercią Cybulskiego, ale też ogólnego takiego zwątpienia w kino, w swoje kino. Mhm. Co ciekawe, Wajda się też przepięknie znajdzie za chwilę, prawda, od nowa. Też trochę kryzysu chyba w małżeństwie, bo ta rola Trzeba to powiedzieć, tak. Jest tak, tak. Jest mhm. To jest, to, to jest bardzo rozpadzie, symboliczna. Po rozpadzie związku rozpadzie Wajdy z Beatą w Tyszkiewicz i ślady tego faktycznie w filmie są. On oczywiście bez takiego rozbudowanego, biograficznego klucza. Myślę, wszystkie te wątki, dialogi nie do końca się czytają, ale film jest na tyle uniwersalny też w pewnych tam energiach, relacjach, że nie trzeba tego znać, myślę, żeby oglądać wszystko na sprzedaż z, z fascynacją. Natomiast rzeczywiście jest tam dużo motywów, które nawiązują do bardzo konkretnych wydarzeń, postaci, sytuacji, które wówczas, zwłaszcza dla tego najbliższego kręgu, były bardzo czytelne. I, i faktycznie myślę, że no to, to jest taki moment przejściowy. To jest taki moment, w którym coś mogłoby się skończyć, ale Wajda, będąc Wajdą, podniesie się już za chwilę, zrobi wesele, zrobi człowieka z marmuru, zrobi ziemię obiecaną. To będzie kompletnie nowe otwarcie, mhm. zwłaszcza ten wątek realistyczny, polityczny, prawda, w przypadku człowieka z marmuru, ale wtedy no, wydaje się, że coś się skończyło, że jakiś etap ma za sobą. Drugim takim momentem, żeby nie trzymać Państwa w niepewności, mam wrażenie, to są lata 90. To znaczy, to jest taki moment, w którym Wajda też przestaje rozumieć rzeczywistość, proponuje publiczności film za filmem, których ta publiczność po prostu nie chce oglądać. To mhm. znaczy, w pierściałek z orłem w koronie, wielki tydzień i pannę nikt. Później będzie Pan Tadeusz, czyli powrót Wajdy do wielkiego kina kostiumowego, no i znowu szkoły pójdą, ale też widzowie lubią. Mhm. Natomiast ten moment, myślę, pierwsza połowa lat 90. to jest moment jakoś tam podobny do tego momentu z Wszystko na sprzedaż gdzie Wajda jakoś się gubi, zadaje pytania, próbuje na nowo wynaleźć. Mhm. Z tym, że we Wszystko na sprzedaż on potrafi tą swoją niepewność pokazać na ekranie i to w bardzo ciekawy, artystyczny sposób. Ta lata 90. -te tam już jest gorzej z tymi, z tymi filmami. Nie, nie, nie, nie powstał taki automatyczny film mhm. o tamtym okresie rzeczywiście. Natomiast myślę, że Wszystko na sprzedaż łapie coś, co jest dla mnie uderzające absolutnie i szczerze mówiąc, Byłem bardzo zaskoczony tym odkryciem, jak bardzo Wajda był autokrytyczny, jak bardzo mhm. wątpił w to, co robi. Ale jak się czyta notesy, to o w tych Andrzej notesach właśnie Wajda tak? jest właściwie mhm. krytyczny do większości swoich filmów. Absolutnie. I to jest y, krytyczny w sposób zupełnie bezlitosny. Mhm. Tak? To jest beznadziejne, to się kompletnie nie udało. To jest szmira, to jest nic. Idziemy dalej, prawda? Mhm. Filmy, no, które dzisiaj. No jednak są częścią historii polskiego kina. Nie będziemy teraz wymienić tych konkre konkretnych tytułów, ale nawet tam o Ziemi Obiecanej w którymś momencie mówi, że która notorycznie wygrywa ranking na najlepszy mm. polski film w historii. Mówi, że nie, nie, nie, to wszystko jakoś się tak rozłazi. Ale to samo z Popiołem i Diamentem, który przecież uznawany jest za arcydzieło i też miał szereg wątpliwości i uwag do swojego filmu. Profesor Tadeusz Lubelski w biografii Wajdy właśnie pisze o tym, że wszystko na sprzedaż w twórczości, było takim utworem przełomowym. Trochę już o tym mówiłeś, że wcześniej realizował jeden film na kilka lat, a teraz jakby przełamał taki wewnętrzny opór i od tego czasu powstają dwa, trzy filmy czasem w ciągu roku. Oczywiście jeszcze dodajmy, że Masę reżyserował w teatrze i właściwie ten film otworzył mu taką... Hmm, nie wiem jak to określić, on gdzieś w wywiadzie powiedział, że reżyserzy niektórzy europejscy sobie kalkulują, że zrobią jeden film na pięć lat, tak pod festiwal w Cannes czy w Wenecji i to będzie na pewno artystyczny sukces, a nie, reżyser jest od tego, żeby robić filmy. I bez względu na to, czy film się uda, czy nie uda, zawodem reżysera jest robienie filmów. Myślę, że ta cecha Andrzeja Wajdy, to jego podejście do zawodu jest bardzo symptomatyczne. No to jest absolutnie niesamowite, jak Andrzej Wajda, jakim on jest długodystansowcem. Mhm. Wydaje mi się, że niewielu jest reżyserów historii kina, nie tylko polskiego, którzy byliby w stanie takie tempo utrzymać. Nie, takim kimś może być na przykład Steven Spielberg też zupełnie innej by się wydawało nie, bajki, chociaż... To jest bardzo ciekawa historia przyjaźni i fascynacji między Spielbergiem a, a Wajdą. Może Martin Scorsese, który swoją drogą też Wajdę zawsze bardzo cenił i pokazał popiół i diament Matowi Damonowi i Leonardo DiCaprio, kiedy robił w swoim film Infiltracja jako właśnie inspirację do takiego frenetycznego grania. Ale w tym sensie to jest też jakiś rodzaj takiego udanego rozwiązania pewnego w kryzysu egzystencjalnego, który nie, nie kończy się wyczerpaniem, tylko wrzuceniem drugiego biegu. Ja, ja myślę, że też to, o czym powiedzieliśmy, to znaczy, że Wajda nie pracował intensywnie na swojej biografii. Że taka praca intensywna na swojej biografii, ona faktycznie powoduje, że ta filmografia się wyczerpuje po kilku filmach. I, i zaczyna być jakaś wtórna, repetytywna, czy filmowiec łapie się w pułapkę pewnych oczekiwań, jest jakaś recepcja, jest już coś takiego jak film Pedro Almodovara, czy film Petera Greenwaya, czy film Jima Jarmusza, i potem mhm. nawet jeżeli ten Almodovar, Jarmusz czy Greenway próbowaliby coś innego publiczności dowieść to publiczność i tak powie właśnie, no dobrze, no ale to nie tego chcieliśmy. Mhm. Niewielu jest reżyserów faktycznie, którzy wynajdują się od nowa z każdym filmem. Takim reżyserem był na przykład Lars von Trier, ale Wajda też w tym sensie, że jak spojrzymy na filmy Wajdy z, z dowolnej dekady, to tam przeplatają się filmy kostiumowe z filmami bardziej aktualnymi. Pojawiają się poszukiwania formalne, jak chociażby w przypadku Wszystko na sprzedaż, czy, czy Piłata i innych. Takie bardziej właśnie godardowskie z ducha. Pojawiają się kolejni operatorzy, którzy wprowadzają nowy sposób patrzenia. Pojawiają się kolejne pokolenia aktorów, powiedzieliśmy o tej Krystyni Jandzie, ale oczywiście w przypadku wszystko na sprzedaż ważny jest też Daniel Rogrywski. Mm.